Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś -Cieśniński. i dziś zapraszam was na omówienie komiksu Pingwin. Długa droga do domu. Ja ogólnie lubię pingwiny, zwłaszcza pingu, memy i gify z pingu na zawsze w moim serduszku, a że nie ma komiksu o pingu to uznałem, że Oswald Cobblepot też się nada, a tak zupełnie na serio, jak pewnie wspominałem już nieraz, Komiksowe DC śledzę mocno wyrywkowo. Też już nie zbieram od jakiegoś czasu wszystkiego jak leci. Ale ten Pingwin, ten nowy komiks zaciekawił mnie z dwóch powodów. Po pierwsze, scenarzystą albumu jest Tom King, który też sprawdził się już w DC przy Gotham roku pierwszym. A po drugie, zwyczajnie byłem ciekaw, co może być osią fabuły komiksu akurat o tym arcywrogu Batmana, który jest charakterystyczny, tak, ale. Solowa seria, no nie miałem żadnego pomysłu jak to może wyglądać i przyznam, że po lekturze czuję się zaskoczony i zaintrygowany, choć mam też pewne uwagi i obawy odnośnie przyszłości, bo to jest dopiero tom pierwszy z dwóch, ale o tym więcej za moment. Wydany w Polsce album liczy sobie 200 stron i zbiera materiały opublikowane pierwotnie w amerykańskich zeszytach Batman od 125 do 127 oraz The Penguin od 1 do 7, przy czym z tych Batmanów to tutaj mamy urywki i historię, która jest wklejona jako zeszyt zerowy serii właśnie Penguin i rzeczywiście stanowi formę prologu, więc ma to sens. W oryginale cały album zbiorczy z tymi zeszytami do 7 nosi pod tytuł Ptak marnotrawny. U nas ukazał się zaś jako długa droga do domu i ja wiem, że to w sumie nie jest jakoś mocno istotne, ale totalnie nie rozumiem tej decyzji, zwłaszcza, że oryginalny tytuł, tak jak mówię, Ptak marnotrawny, on ma odzwierciedlenie w fabule komiksu, nawet na kilku poziomach. Polski zaś mnie kojarzy się bardziej z MCU i przygodami Spidermana, tak? Długa droga do domu. Niezrozumiała trochę dla mnie decyzja, no ale mleko się już rozdało, nieważne. Fabuła tego komiksu rozgrywa się po wydarzeniach ukazanych w Batman Fail Safe ze scenariuszem Chippa Zdarskiego. Pingwin oficjalnie umarł, winą za jego śmierć został obarczony Batman, ale tak naprawdę Cable opuścił swoje kryminalne imperium i udał się na emeryturę do Metropolis. Prowadzi tam kwiaciarnię, dokarmia ptaki, kupuje garnitury i gotuje obiady dla swojej nowej partnerki. Sielanka jednak nie trwa długo, gdyż rząd Stanów Zjednoczonych zmusza go do współpracy. W czym Pingwin może pomóc agentom federalnym być może zapytacie? Otóż w zaprowadzaniu porządku w Gotham poprzez odzyskanie tam dotychczasowej pozycji. I umówmy się, to jest kretyński punkt wyjścia. Nie radzimy, co jest z przestępczością gotam, więc wyślijmy tam pingwina, tak? Niech zrobi porządek, nie będziemy go pociągać do odpowiedzialności, tak za nic, tylko oddamy mu władzę. No głupie to jest strasznie. Ale na szczęście komiks tego nie analizuje, tylko przechodzi do tytułowej drogi z powrotem do Gotham. A co trzeba zrobić przed wyruszeniem w drogę? Oczywiście zabrać drużynę i to tutaj dostaniemy, tak? Przede wszystkim zbieranie ekipy przez. Pingwina. Tutaj zaznaczę od razu, że jest to komiks dla dorosłego czytelnika. Zawiera nie tylko przemoc, jakoś tam obrazową, ale i setkę wulgaryzmów ocenzurowanych, ale jednak, przy czym muszę powiedzieć, że to jest absurdalne. Tak, mamy komiks dla dorosłego odbiorcy, mamy komiks w jakiś tam sposób brutalny i to brutalny tak po ludzku. Tutaj nie mamy wiecie, jakichś latających, kosmitów, laserów, yy, innych takich głupot, tylko po prostu złego gangstera, socjopatę, który robi innym ludziom krzywdę w dosyć taki no, potworny, przerażający sposób i to jest ok, ale już yy, rzucenie soczystą K w komiksie nie, więc zamiast tego dostajemy, wiecie, jakieś tam, nie wiem, no, tyldę, małpę, kratkę, dolara i tak dalej, żeby ocenzorować słowa, no to jest głupie. No po prostu wydajmy komiks dla dorosłych mm. <grych> z dopiskiem, że on jest 18+, plus i te wulgaryzmy przetłumaczmy, a nie bawmy się w taką cenzurę. No ale trudno, no znowu mleko się rozdało po raz drugi. Co do samej fabuły jeszcze, od początku czuć klimat gangsterskiej opowieści, taki właśnie klimat, atmosferę noir, ale też mamy tutaj historię swoistej paranoi. co istotne, nie chodzi o szaleństwo pingwina, a o to, że całe jego otoczenie postrzega go jako szalonego i niebezpiecznego, a na pierwszy rzut oka kabel pod taki nie jest. On jest tylko niegroźnym, starszym panem. Wiecie, niski, spokojny, grzeczny, nie da się go wyprowadzić z równowagi. I właśnie ten kontrast między wnętrzem, a zewnętrzem pingwina stanowi główny wątek fabuły. Całość jest mocno pocięta, co z jednej strony czyni ją ciekawszą, a z drugiej strony bardziej chaotyczną. Ogromna część komiksu to dyskusje między pingwinem a innymi protagonistami. Na ogół po prostu twarzą w twarz, jeden na jeden i dyskusje te wzbogacone są jeszcze przemyśleniami jednej z postaci biorących udział w scenie. To rozwinę za moment. Pierwszy zeszyt otwiera i zamyka. Scena, w której Batman i pingwin są bliscy śmierci, zaraz utoną i prawdopodobnie nie da się ich uratować, następnie zaś przenosimy się o rok wstecz, więc wiemy, że to będzie finał prawdopodobnie tej opowieści, dowiemy się jak znaleźli się w tej sytuacji. No ale to pewnie na koniec tego drugiego tomu zbiorczego. Tutaj właśnie przenosimy się o rok wstecz i obserwujemy wspomniane życie pingwina w Metropolis. Na skutek pewnych wydarzeń zostaje zmuszony do powrotu do Gotham oraz do próby przyjęcia miasta, tak jak już mówiłem i w kolejnych zeszytach obserwujemy budowanie zespołu pozyskiwanie nowych współpracowników tu i teraz, zaś w zeszytach szóstym i siódmym otrzymujemy retrospekcje mówiące o tym, jak młody pingwin poszedł na współpracę z Batmanem i przy okazji przejął interesy Falconego. Mamy więc jak gdyby Podział trochę na takie dwa segmenty. Tak? Do zeszytu piątego i potem szósty, siódmy są troszkę osobno. I ten tom zbiorczy domyka zeszyt zerowy, który jest kolejną retrospekcją i skupia się na czarnej kotce, która trafia akurat w sam środek zamieszania związanego z tym, kto przejmie interes po śmierci pingwina. I to jest ten zeszyt napisany przez Czipa Zdarskiego i szczerze mówiąc, on stoi trochę w sprzeczności z tym, co czytamy u Kinga, u Toma Kinga, bo King sugeruje, że Pingwin nie jest zadowolony z tego, co jego dzieci robią, z jego imperium, zaś z więc przeciwnie. To można pewnie wytłumaczyć tym, że Pingwin zmienia trochę zdanie na przestrzeni czasu, ale trochę mi się to nie klei i też ten album z Darskiego. Ja już nie pamiętam, kto tam był rysownikiem i kolorystą, ale on wizualnie mocno odbiega od tego, co dostajemy tutaj, i też nie pasuje do klimatu. Pingwina Długiej Drogi do Domu. tak? Jest rysowany w zupełnie innym stylu i troszkę się to też gezie wizualnie. Wróćmy jednak do tej głównej części fabułu, a nie do tego no niemalże dodatku. Otóż DC reklamowało ten komik zdaniem, cytuję, To psychologiczna eksploracja dziedzictwa, nieobecności i potworności. Koniec cytatu. I jest to oczywiście, wiecie, taki pusty slogan, trochę też wyrażenie na wyrost, ale rzeczywiście. Trudno w przypadku tego komiksu mówić o zwykłej fabule. To jest rzeczywiście eksploracja postaci socjopaty. Pingwin był długo pomiatany, wiemy o tym, nie? Ale gdy już dorwał się do władzy, to nie zamierza odpuścić i idzie po trupach do celu, zacierając za sobą ślady i czyni to bardzo efektywnie. Niekoniecznie efektownie, ale efektywnie. W gruncie rzeczy Tom King pisze go tutaj jako geniusza. On jest pingwin, tak? nie King, chorym, niebezpiecznym geniuszem, który w gruncie rzeczy wykiwał samego Batmana i zniszczył lub zabił większość swoich wrogów. I to jest w jakiś tam sposób fascynujące. Komiks go absolutnie nie gloryfikuje, nie usprawiedliwia jego czynów. To nie jest tak, że King tutaj, wiecie, pisze true crime w stylu jaki to ten morderca jest fascynujący i wspaniały. Po prostu ukazanie skuteczności pingwina jakoś tam intryguje. Nie? Pokazanie, że on wcale nie jest słaby ani głupi, że pozory mylą, że ten niski, pokraczny człowieczek, który właśnie wydaje się taki bezbronny, że można by go popchnąć, przewrócić się i po sprawie. tak naprawdę jest rzeczywiście potwornym zagrożeniem. I jestem ciekaw, czy to jakoś wybrzmi w postaci tego wątku wegbowania go teraz przez rząd Stanów Zjednoczonych, bo jeżeli nie, no to, to będzie bardzo słabe. Tak? To, że rząd wybacza całkowicie takiemu potworowi, wegbuje go, żeby tam zrealizować jakieś własne cele i, i, i nic z tym dalej się nie dzieje. Nie? No ale zobaczymy w tej drugiej części, która ukaże się pewnie nie wiem, no w drugiej połowie roku. W całym tym komiksie mamy sporo przemocy, ale najmocniejszą sceną jest taki moment po dobiciu targu przez Batmana i Pingwina. Oswald trochę manipulował Batmanem, próbował zdobyć jego przychylność i odrobinę szacunku i tam wciska mu trochę kit i to mu się udaje. A gdy osiąga swój cel, przestaje udawać i pokazuje swoją prawdziwą twarz i to jest moment. To jest tam to są dwa paski, tak? Dwa panele na stronie ale to pokazanie prawdziwej twarzy jest przerażające. Ja wiem, że my mówimy o komiksie o niskim grubasku, tak bijącym ludzi parasolką na śmierć i kwaczącym przy tym, więc to można by pewnie łatwo wszystko obśmiać, ale ta scena jest tak mocna, że trudno przejść obok niej obojętnie. Tak? Na moment u mnie osobiście wróciły flashbacki z lektury tych realistycznych horrorów Jacka Ketchama, tylko na moment, ale jednak i no to jest w moich ustach taka mocna rekomendacja, Kingowi się udało rzeczywiście tutaj ukazać tę potworność pingwina. I próbował to też zrobić wcześniej, ale właśnie wcześniej pingwin wykańcza tam całą grupę w sumie niewinnych, tak? I Bogu ducha winnych postaci, ale to są postacie dla niego obce. Nie wiem, zabicie obcej osoby, która nic dla niego nie znaczy, to jedno, ale gdy zabija bez mrugnięcia okiem kogoś mu w miarę bliskiego, no to to już jest przerażające. I no tutaj chciałbym to docenić, tak? że udało się w fabule taki emocjonujący wątek gdzieś tam przemycić. I ta eksploracja sprytnego i niebezpiecznego zarazem antagonisty jest, tak jak mówię, w miarę przyjemna dla czytelnika, no bez ciekawa, ale na tym etapie trudno ocenić, dokąd to nas może zaprowadzić, bo tak naprawdę ja totalnie nie rozumiem, po co pingwin buduje zespół. Tak, chcę odbić tam, ale dlaczego mają się w nim znaleźć akurat te postacie, a nie kto inny? Przykładowo, cały trzeci zeszyt poświęcony jest na próbę zwerbowania Force of July. Jest to grupa, która mnie osobiście nic nie mówiła. Musiałem wiecie, zrobić research potem w internecie, żeby sprawdzić skąd się urwali, z której choinki. Nic dla mnie ta grupa nie znaczy i w samym komiksie też ostatecznie większej roli nie odgrywa. Reszta werbowanych postaci... Może się odrobinę wykazać, lub też mówi nam coś więcej, czy to o Pingwinie, czy o samym gotam. Ale Force of July to jest komiksowa prehistoria Zapchaj dziura, która nic nie wnosi do albumu. Tak? Tom King wskrzesza tutaj grupę, przypomina, co wyróżnia poszczególnych jej członków, zajawia lekko konflikt grupy z rządem USA powiedzmy, przy czym no właśnie te postacie są teraz werbowane przez rząd USA znaczy przez pingwina, który pracuje dla rządu USA, A więc to sensu też za wiele nie ma i potem te postacie znowu są praktycznie wymazane. One tam dostają kilka kadrów takich zbiorowych, które są ładne, no jasne, ale po co ta grupa tutaj, czy to do czegoś nas doprowadzi na tym etapie, nie wiem i trochę się obawiam, że niekoniecznie, że to jest takie odgrzebywanie po prostu starych bohaterów, bo tak, nie wiem, bo może, znaczy może dostaną jakiś swój komiks, czy pojawią się w innym Albumie po coś, nie wiem, będzie można sprzedać figurki, koszulki, yy, merchandyzę, no ale tutaj to sensu nie ma. I skoro mowa o wymazywaniu, to przejdźmy do oprawy wizualnej. Głównym rysownikiem jest Rafael de Latore. Yy, na okładce widnieje informacja, że rysował Deville, ale raczej nie te wydane w Polsce. Ja jego ilustracji innych niż tutaj nie kojarzę. I tutaj muszę powiedzieć, że akurat w tym albumie sprawdza się dobrze albo powiem to inaczej. Jego rysunki, same rysunki, są dobre, niewybitne, nie bardzo dobre, ale są ok A to, co mi się bardzo podoba, to kadrowanie i ułożenie paneli w obrębie strony. Nie ma tutaj wodotrysków, tak? Nie ma jakichś, wiecie, takich naprawdę kosmicznych kadrów z jakimiś pęknięciami, nienachodzeniem takim na siebie. Takich rzeczy, które można właśnie potem na koszulkę, czy na plakat na ścianę przenieść. Raczej Triki stosowane przez Delatore są proste, to są banalne wręcz zabiegi, ale są to takie zabiegi, które idealnie sprawdzają się w komiksie skupionym na psychologicznych gierkach i na gadaniu, bo pingwin długa droga do domu jest troszkę przegadany. To nie przeszkadza, tak? ale po prostu dialogów jest cała masa i dostajemy tutaj na przykład kadry obrazujące powolne powstawanie drinka. Tak? Ktoś coś nam opowiada a my widzimy, wiecie, szklaneczkę, lód w tej szklaneczce, pierwszy alkohol, drugi, cytrynkę, oliwkę i tak dalej, no i na końcu gotowego drinka. Dostajemy też często taką komiksową planszę do warcabów, takie szachy, gdzie powiedzmy białe pola to jedna postać, a czarne to druga, tak? I w sumie to jest leniwe rozwiązanie, no bo mamy po prostu dziewięć kadrów i rysownik rysuje 4 razy jedną twarz, pięć razy drugą twarz ale tutaj stosowane jest to do ukazania konfrontacji między postaciami, konfrontacji słownych w gruncie rzeczy i zwyczajnie pasuje to do tego werbalnego ping-ponga, który bohaterowie uprawiają. Na przykład pingwin w którymś momencie w kąpieli rozmawia przez telefon ze swoją byłą żoną, która akurat maluje usta. I dostajemy wtedy taką szachownicę z kabel pota w jacuzzi i z pomadki na ustach lisy St. Clair. Więc mamy kąpiel Malowanie ust, kąpiel, malowanie ust, kąpiel, malowanie ust i tak dalej. I to y, wygląda atrakcyjnie w tym komiksie. W innym zaszycie to już nawet nie jest szachownica, a po prostu dziewięć kadrów z postacią siedzącą przy stoliku w knajpie. I postać opowiada pewną historię, która już jest rozstresowana normalnie. Więc dostajemy taką gadkę, jak, jak w filmie, nie? jak w serialu, że ktoś z kimś rozmawia, no i mamy kamerę na twarz. Ta postać coś opowiada i potem to, co opowiada, jest ukazywane już normalnie. Potem znowu wracamy do tego stolika, znowu mamy opowieść, ta postać coś tam pije, je, etc. Znowu mamy retrospekcję rysowaną normalnie, znowu tę stronę gadania w knajpie, znowu retrospekcję strony gadania, no i na ostatniej stronie dowiadujemy się z kim ta postać rozmawia, kto tam siedzi po drugiej stronie stolika, no i jaki jest cel rozmowy. Znowu, to pewnie nie brzmi atrakcyjnie, to jest proste, ale w tym konkretnie komik się działa, też wcale nie czuć, że on jest przegadany, a jest. Pingwin nie lata, właśnie nie strzela laserami z oczu. Jest raczej grzeczny, kulturalny, a potem się odpala i zabija bez smuknięcia okiem. Kwa, kwa, kwa i <gryw> krew się leje. Tutaj właśnie ten styl, te szachownice, etc. do mnie przemawiały i z tą fabułą się fajnie sklejają. W kontekście oprawy jeszcze dwie uwagi. Po pierwsze, Marcelo Maiolo nakładał kolory i dzięki niemu ilustracje Delatorego wyglądają o niebo lepiej. Mówiłem, że ta historia jest mocno pocięta i często przeskakujemy między różnymi scenami i Maiolo uczynił z tego właśnie swój atut i wykorzystał to też przy nakładaniu kolorów. On ogranicza paletę barw, ale nie na przestrzeni całego komiksu. My ostatnio omawialiśmy na przykład Czarne Serce Godlewskiego, gdzie praktycznie cały komiks miał bardzo, bardzo mocno ograniczoną paletę barw do w sumie dwóch, trzech kolorów tam z drobnymi wyjątkami, a tutaj Majolo ogranicza barwy, ale w obrębie takich krótkich sekwencji czasem więc na stronę 2-3-5 dominuje bordowy, innym razem złoty i taki jasnobrązowy, w kolejnej sekwencji szarawy błękit, potem spiana zieleń, potem znowu intensywne brązy i tak dalej. Dzięki temu nie gubimy się w tej fabule, od razu czujemy, że zmieniliśmy miejsce akcji, czy czas akcji, czy protagonistów, że to jest właśnie nowa sekwencja. Po drugie też momentami miksowane są dwie palety barw na zasadzie kontrastu. We wspomnianej rozmowie w kąpieli, przykładowo Lisa St. Clair jest bordowa bardziej, a pingwin żółtawo-zielonkawy. Mamy więc szachownicę, rzeczywiście dwukolorową i to wygląda bardzo ładnie. Druga rzecz warta wspomnienia to fakt, iż w tym komiksie zobaczymy całą masę dymków z przemyśleniami jednej z postaci biorących udział w danej scenie. Myśli jednej postaci dostają swoje osobne dymki na niemalże każdym kadrze, więc śledzimy rozmowę, ale dodatkowo mamy wgląd w przemyślenia i tak przez prawie cały album. Czasem taki wgląd w myśli wzbogaca scenę, na przykład gdy ktoś się boi pingwina i mówi jedno, a myśli drugie, tak? Tam albo powiedział coś, i potem boi się, że to coś rozdrażni pingwina, więc widzimy te spanikowane myśli jednocześnie taką próbę załagodzenia sprawy na żywo już we Czasami zaś wprowadza to pewne zamieszanie, gdyż nie zawsze jest jasne, czyje myśli w ogóle czytamy. Trzeba się tego zawsze domyślić, to nie jest nigdy podpisane i na ogół nie jest to trudne, ale dwa razy nie było to dla mnie jasne. Nie wiem, no może to ja, a może to kwestia jednak tego, jak to jest rozpisane i rozrysowane. No dobrze, to na koniec jeszcze tylko jedna rzecz. Być może zastanawiacie się, czy trzeba znać inne komiksy z DC uniwersum, by zrozumieć fabułę Pingwina. Nie, nie trzeba moim zdaniem. Aczkolwiek pojawiają się tutaj nawiązania, zarówno do albumów wydanych w Polsce, jak i takich, których na ten moment po polsku nie przeczytamy. I to jest do przeżycia. Nie, no tak po prostu funkcjonują komiksy superbohaterskie, Tak samo jest przecież w Marvelu. No to jest taki standard od wielu wielu lat. Największym problemem jest to, że nie ma w tym komiksie dodatkowej strony wyjaśniającej, że pingwin upozorował swoją śmierć w failsafe. Jako już w tym albumie pingwin na start też jak gdyby umiera, no to dobrze by było wiedzieć, że późniejsze rozmowy nawiązują do innej śmierci. Także mamy dwie śmierci. Upozorowaną i tę drugą, odnośnie której no jeszcze nie wiemy do końca, jak to się skończy, bo no ale wszystko wskazuje na to, że się zakończy śmiercią. Tak na tym etapie lektury. To jest mylące. Rzeczywiście tutaj moim zdaniem dosłownie jakiś nawet wiecie akapit tekstu by się przydał na początek, na jednej stronie i już by wszystko było jasne i wiecie właśnie odnośnik, że więcej na ten temat, czy wydarzenia te poznasz w komiksie Batman Failsafe. Tutaj tego nie ma. To jest mylące, ale poza tym raczej możecie czytać ten album solo i też czerpać z niego frajdę. Podsumowując, Pingwin długa droga do domu, nie obrośnie raczej kultem, ale jest na tyle inny, na tyle świeży, na tyle tony podobnych komiksów superbohaterskich, że moim zdaniem warto dać mu szansę. Mam spore obawy odnośnie tego, jak ta powieść się skończy, gdyż jak już wspominałem, na tym etapie nie rozumiem po co Pingwinowi w ekipie Force of July na przykład, ale sama eksploracja otoczenia naszego komiksowego szaleńca, pokazania jego gierek psychologicznych z różnymi protagonistami, w tym z Batmanem, to jest ciekawe. Klimat gangsterki, klimat paranoi są wyczuwalne, ilustracje są w porządku, a kadrowanie i kolory są bardzo dobre i dopasowane do treści, więc z zastrzeżeniami, ale jednak polecam. W lipcu 2024 ukazał się w oryginale 12 zeszyt pingwina, zaś 30 października jeszcze special. Nie ma jeszcze drugiego wydania zbiorczego po angielsku, ale pewnie gdy tylko się ukaże, no to niedługo potem Egmont wypuści jej u nas. I ja je chętnie przeczytam. I mam nadzieję, że skoro tutaj upchano 7 zeszytów, no to w, tym, w tej drugiej części dodane zostaną jakieś dodatki, gdyż tutaj w tym pierwszym tomie mamy tylko okładki. Okładki okładki alternatywne, poutykane między poszczególnymi zeszytami, na końcu zaś dodatków żadnych nie ma. Ja bym tam chętnie jednak chociaż jakieś szkice, ciekawostki, jakieś kilka zdań od twórców na koniec przeczytał. No i tym życzeniem zakończę. To wszystko na dziś. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Cześć. Kwa, kwa, kwa. You